Odwróciliśmy się. To Kamasz we własnej osobie podszedł do nas w asyście dwóch adiutantów. Wasz koleś Pucułka po prostu uciekł, gubiąc po drodze flamaster. Nie wytrzymał nerwowo i dał dyla. Może nie jest w formie i przestraszył się badań. Słyszałem, że ma jakąś dziwną wysypkę. A może to w ogóle nie jest taki geniusz, jak myślicie i zrozumiał, że nie da rady Pompkowskiemu? Jak śmiesz wygadywać podobne bzdury, oburzyłem się. Hubert nie mógł zrobić takiej rzeczy. No, to co się z nim stało? Pomyślcie logicznie i bez nerwów, chłopaki. Kamasz poklepał nas po ramieniu i odszedł, chichocząc pod nosem. Zapanowała przygnębiająca cisza. On może mieć rację, odezwał się ponurosyfon po chwili. W końcu, czy to byłoby takie dziwne, gdyby Hubert przestraszył się tego meczu? Pompkowski jest podobno w szczytowej formie. On robi sto przysiadów w jedną minutę, a widziałeś jak je? On zjada dwa talerze grochówki, trzy kotlety, półmisek sałaty i kubeł szpinaku. Codziennie, nie licząc normalnych posiłków. I bierze lekcje tenisa u prawdziwego trenera z klubu Legia. A co, pucułka? Widziałeś jak on dzisiaj wyglądał? Pocił się nerwowo, co trochę leciał do umywalni i kładł łeb pod zimny prysznic, a do tego dostał śmiesznej czkawki i dlatego krył się po kątach. Po prostu nie przyszedł jeszcze do siebie po tej chorobie. Nastawiłem niespokojnie uszu. Po jakiej chorobie? To ty nie wiesz? Chorował na świnkę, gdy, jak powiadał, przebywał na nartach w Bukowinie. Tak mówił, bo się wstydził. Zatkało mnie. Wydawało mi się głęboko niestosowne i ośmieszające, by taki idol, taki mistrz jak Pucułka zachorował na taką żałosną, niepoważną chorobę jak świnka. On mógł się nie tylko przestraszyć Pompkowskiego, ciągnął Syfon. On mógł się bać także nas. Nas? No, że będziemy źli na niego, że wygwiżdżemy go jak przegra, bo wiedział, że za bardzo na niego liczymy. A zresztą ten zgubiony pisak rozstrzyga chyba wszystkie wątpliwości. Nasz bohater przemykał się tak, żeby go nikt nie widział. Za budynkiem szkolnym. Tylko tchórz tak robi. Chyba nie masz już złudeń. Przygryzłem wargi niemal do krwi. Syfon miał rację. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Puciółka po prostu uciekł. I nagle ogarnęła mnie złość na łobuza. Tym większa, że tak mu wierzyłem, że do końca próbowałem go bronić i ośmieszyłem się przez niego. Tak się nie robi w porządnym towarzystwie. Puczułka mógł uczciwie powiedzieć, nie czuję się na siłach, chory jestem, pompkowski jest za trudny dla mnie, wystawcie ciapka dzębosza zamiast mnie. Ale uciekać tchórzliwie? Już chciałem powiedzieć Syfonowi, że zgadzam się z nim całkowicie, gdy zobaczyłem Dudka. Nadjeżdżał na swoim inwalidzkim wózku z wesołą miną, wymachując różową karteczką. – Hej, co tak smętnie dulczycie? Jakieś nowe zmartwienie? Myślałem, że jesteście w lepszej formie. Przecież to wasz wielki dzień. Postawiłem na waszą klasę pięć tysięcy u kamaszników pod parasolem. – Co? – Żartujesz? – wykrzyknęliśmy. Serio, w zasadzie nie gryłam w Totolotka, ale tym razem zrobiłem wyjątek. Rozgłościła mnie arogancja, pewność siebie i pycha siódmaków, dlatego sprawi mi dużą frajdę, jak ktoś taki mały i niepozorny jak Pucułka natrze im porządnie uszu i zagra na nosie. Już ostrzę sobie apetyt na ten mecz. Będzie zapewne pasjonujący, bo znam wspaniałe zagrania Pucułki. A po meczu na ten tort u Geberta. – Mam ochotę zjeść go razem z wami. Spuściliśmy oczy zakłopotani. – Co wam jest? – Dudek zmarszczył brwi i przyglądał nam się ciekawie. – Dziwnie wyglądacie. – Przykro nam, Dudek – chrząknął syfon, – ale tym razem twój nos cię zawiódł. – Możesz spisać te pięć kawałków na straty, a zamiast tortu będziesz musiał obejść się smakiem. – Jak to? – Pudzułka nie zagra w tym meczu. – Co wy opowiadacie? – Niestety, tak wygląda rzeczywistość. – Opowiedzieliśmy o ucieczce naszego czempiona. Dudek milczał dłuższą chwilę, jakby porażony wiadomością. – Nie wierzę – powiedział po chwili. – Nigdy w to nie uwierzę – powtórzył mocno. – Czy szukaliście go? – Przetrząsnęliśmy całą budę od góry do dołu – rzekł Syfon. – Dwudziestu ochotników go szukało. Daliśmy im dokładne instrukcje – — Jakie? — Powiedziałem im, miejcie oczy na wszystko otwarte w śledztwie, najmniejszy drobiazg może mieć kapitalne znaczenie, nawet jakiś niedopałek, jakiś guzik, kawałek papieru. — No i co? — Nie nic. To mali kretyni. Przynieśli mi ze sto niedopałków dwa tuziny rozmaitych guzików i mnóstwo papierków, przeważnie od gum do rzucia, a także obgryzioną kość i stary kapeć. Zdenerwowany mówię do nich, coście poprzynosili? Nie chodzi o to, by podnosić z ziemi, co popadnie, chodzi o to, żeby zaobserwować zastanawiający szczegół, coś ważnego, co zwróciło waszą specjalną uwagę. Na przykład ślad mokrej stopy, plama na ścianie, poruszona firanka, zerwana pajęczyna, spłoszony karaluch. Tak wymieniam przykładowo. Jednym słowem, wszystko, co może świadczyć, że tamtędy ktoś przechodził, albo że tam ktoś się krył. – Czy źle im powiedziałem? – Nie. Dlaczego? – Całkiem rozsądnie – odparł Dudek. – No, więc tak im powiedziałem. I popędziliśmy bractwo z powrotem do poszukiwań. – No i co? E, – Zupełne przygłupy. Zaobserwowali, owszem, całą masę czasem fantastycznych nawet rzeczy. Ale bez sensu. – Czemu? – Bo zupełnie nie wiązały się ze sprawą. – Co mianowicie? – Chcesz, żebym ci wyliczył? – zdziwił się Syfon. Tak. Wszystko? Wszystko, bez wyjątku. Syfon wzruszył ramionami. Dobra, jeśli cię to bawić, proszę bardzo. Michalska znalazła odcisk wielkiego palucha wysoko pod sufitem, a Jaśka Szafraniec prawdziwego dolara przy koszu na śmieci. Nowacka znalazła ząb mleczny Markowskiego, który mu wypadł w zeszłym roku. Truchlak znalazł w stołówce za kaloryferem rękę szkieletu, którą ukradziono tydzień temu z pracowni bio. Ktoś znalazł ważny bilet do Filharmonii na sobotę. Ktoś nawet zaobserwował małe białe nosorożce. Ktoś króliki, ktoś tam jeszcze białe myszki latające po ścianie. No, te chyba mogły być naprawdę, bo wczoraj Pycek przyniósł do szkoły 20 sztuk tych gryzoni i 7 mu uciekło z pudełka. I jeszcze znaleziono wąs pana Witwickiego. Biały, w całkiem dobrym stanie, trochę tylko przykurzony, nadający się do przyklejenia. Wąs? zdumiał się Dudek. Pan Witwicki nosił go jak był przebrany za Mikołaja podczas gwiazdki szkolnej. Szkoda, że drugiego nie znaleziono i że brody już nie było. Aha, i jeszcze znaleziono pięć smoczków przy szafie w stołówce. Czy to wszystko? spytał Dudek. Mniej więcej. Dudek medytował krótką chwilę, a potem rzekł – wąs w porządku, ząb Markowskiego w porządku, ręka szkieletu w porządku, odcisk palca, dolar i bilet w porządku, myszy i smoczki w porządku. Nie podobają mi się te białe nosorożce i króliki. – Czy sprawdziliście je? – Tak, oczywiście, rzekł Syfon. – Nosorożce faktycznie były. – Były nosorożce? – Dudek spojrzał na niego z niedowierzaniem. Tak, w pracowni plastycznej, ulepione z czegoś białego. Pięć nosorożców wielkości dużych kotów. Wyglądały jak żywe. No dobrze, a te króliki? Królików nie było, oświadczył Syfon. To musiały być przywidzenia odchyleńca. Odchyleńca? Łapusiewicza z trzeciej. Tak go nazywają. To postrzelony przygłup. – Chcę go zobaczyć – oznajmił Dudek. – Dajcie go tutaj. Łapusiewicz przybył, wystraszony. Był to malec, okularnik z nadmiernie dużą, okrągłą jak dynia głową, przekrzywioną w lewą stronę, jakby mu za bardzo ciążyła. Zapewne z tego powodu nosił to dziwne przezwisko, ale zauważyłem, że jego małe oczka za szkieł patrzyły całkiem trzeźwo i przytomnie. – Ty widziałeś te bzdurne króliki, prawda? – – Zapytał syfon. – Ja? Króliki? – Nie wypieraj się – nasiadł na niego syfon. – Przecież mamy świadków. Wszyscy potwierdzą, że tak mówiłeś, a nawet upierałeś się. Łapusiewicz poprawił nerwowo okulary. To, – To nie zupełnie tak. O, owszem, widziałem, ale nie króliki. Powiedziałem, że widziałem zajączki. Zajączki? Coraz lepiej Wszyscy parsknęliśmy śmiechem To znaczy wszyscy prócz Dudka, który wciąż wpatrywał się bacznie w zmieszanego okularnika A potem zapytał spokojnie Gdzie widziałeś te zajączki? Na ścianie Paru chłopców znów się roześmiało, ale umilkli zaraz pod karczącym spojrzeniem Dudka Gdzie na ścianie? zapytał cierpliwie Tam na dole, tam gdzie telewizor — Zaprowadź nas! — Łapusiewicz zawiódł nas do pustej o tej porze świetlicy szkolnej. Przez otwarte okna zaglądały do niej świeżo rozkwitłe bzy i cała sala wypełniona była ich odurzającym zapachem. — Czy na tej ścianie widziałeś te zajączki? — wskazał na ścianę naprzeciw otwartych okien. — Tak! — odparł Łapusiewicz.